rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia, audycję o grach wideo. Przed mikrofonami Michał Hawełka, Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński, a całość realizuje Gosia Kilar. No i co? Przechodzimy prosto do newsów. Na Steamie znowu promocja. To mnie, nie wiem czy była rok tomu, bo promocja w taką porę co do święta, jakieś jeszcze nie ma nic takiego. A się okazuje, że jest chiński nowy rok, czy tak jak się nazywa po angielsku księżycowy nowy rok. Właśnie jakoś mniej więcej teraz wypada, a to jest chyba rok małpy, tak? Bo ta małpka gra główną rolę w tej promocji i znowu są jakieś niskie ceny, no ja się skusiłem na Fable Anniversary, czyli taką odświeżoną wersję Fable'a, bo akurat to bardzo fajna gra była, chociaż to co zaprze. no ale nie będę tego recenzował, bo nie o to chodzi. Jest promocja i przechodzimy dalej. Ciekawa na takiej stronce, Games Industry Biz. tam są różne rzeczy związane z rynkiem gier i również oferty pracy i tam ktoś znalazł ofertę pracy dla szefa studia tworzącego gry w Warszawie, ma mieć doświadczenie w pracy nad dużymi, wysokobudżetowymi tytułami i będzie ściśle współpracował ze studiem we Francji. Już poszły plotki, że to będzie polski oddział Ubisoftu, Ubisoft Warsaw, czy coś takiego. No nie jest to pewne, bo Francja nie tylko z Ubisoftu słynie, wiemy, że tam też są europejskie oddziały innych dużych firm, niekoniecznie musi być to Ubisoft. No ale na pewno coś się ciekawego szykuje, może wyrośnie jakiś taki większy gracz na polskim rynku. może zrobią coś związanego z Polską kiedyś. Ciekawe, może, może dlatego teraz tutaj się duże studia próbują otwierać w Polsce, bo przecież Wiedźmin, bo przecież Techlandy, więc tutaj kwiat y, gamewów. No, gdyby jakaś, tak, jakaś taka duża firma ze świata powiedziała, że ma studio w Polsce wszyscy wow, będą robili takie gry, jak ci odwiedzimy na idee. Tak, teraz środkowa i wschodnia Europa nagle jest dobra w tworzeniu gry. Polepka dla nowych y, studiów tak tworzących gry. Y, kolejna rzecz, na Kickstarterze pojawiła się niedawno y, nowa gra. Oczywiście no tam jest dużo gier, codziennie tam się pojawiają, się pojawiają się setki gier, ale to jest nietypowa, bo będzie to gra o II wojnie światowej. Niespodzianka. Nie wiem, czy jak dawno graliście w jakąś grę o II wojnie światowej? Taką strzelankę po rzeczywiście, bo wszystkie duże serie, czyli te Battlefieldy, jakieś tam Call of Duty, wszystko jakoś przeszło najpierw na współczesność, a teraz już nawet na przyszłość. A ale o II no, wojnie wszyscy zapomnieli. czy znaczy, najbliżej II wojny światowej to chyba był Wolfenstein New Order, ale to tak trochę... To jest trochę, trochę, tak trochę inna druga wojna. Ja bym że to jest spin-off drugiej wojny. Tak. I, no i był poziom w ostatnim Call of Duty który był co prawda trochę w czasie II Wojny Światowej, ale jednak tam się dużo dziwnych rzeczy działo tak. i raczej nie była druga Wojna. A Batalion 1944 to gra, która typowo nam opowiada takie lasy. To jest coś takiego powiedzmy spodkobiarca i Call of Duty i Medal of Honor, tych znanych, dobrych tytułów traktujących drugie II Oni w 3 dniu zbierali to co chcieli, czyli 100 tysięcy punktów a jeszcze jest kupa czasu do zbierania pieniędzy, więc na pewno yy, naz nazbierają tego sporo. Kolejna rzecz, Unreal Engine, to jest silnik do tworzenia gier komputerowych, znany lubiany, również w Polsce tworzymy się na nim gry i jego twórcy zapowiedzieli, że będzie wsparcie dla Oculus Rift'a przy tworzeniu gier. Nie przy... w sensie nie takim, że będziemy tworzyć gry na Oculus'a, ale będziemy za pomocą Oculus'a tworzyć gry normalne. Czyli ja ma... Oczami Jak... wskazywał, gdzie ma się kod pisać. No znaczy, ja ci powiem tak, widziałem taki patent, że za pomocą tej takiej różki e, od PlayStation można było e, rysować rzeczy nie? w przestrzeni. Ale wyobraź sobie, że chodzisz sobie po takim pustym polu i sobie tutaj machasz ręką i powstajesz z to doła, tu sobie pach, pach, jedną drugą ręką już drzewa i masz już piękny... I myślę, że byłeś do tego używał tego takiego cudownego urządzenia, że się nazywał Power Globe. Coś, o właśnie, takie gesty palców i nagle wszystko wrośnie ci przed nosem. Tak jeszcze ta bieżnia, żebyś mógł sobie chodzić swobodnie. Tak, po całym świecie. No to może być nowe spojrzenie w ogóle na design poziomów w grach, a nawet może na inne rzeczy, bo kodu raczej bym nie pisał w Oculusie. Chyba, żebym miał 10 wirtualnych monitorów dookoła z kodem. No, też coś w tym jest. Yy, jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o systemy yy, komputerowe Windows 95. Nie wiem, czy życie, ja pamiętam jeszcze te czasy. To była nakładka w sumie na DOS, a to nie był taki prawdziwy system No ale to do, aż do którego Windowsa? Aż, aż do xp był potrzebny Windows, DOS. DOS do operowania. Tak, Millennium chodziło ostatnie, ostatni raz na DOS chyba. Mhm. Y I 95 można teraz odpalić w przeglądarce. Nie pamiętam strony, ale myślę, że jak się pisze w Google Windows 95 in browser na pewno wyskoczy Wam ta stronka, na której można sobie odpalić nieco niestabilnego, ale działającego Windowsa 95. Można tam odpalić nawet te programy, które na nim były, czyli chociażby y Passions, chyba Sapper też już tam był. Był, tak. oczywiście, że był. Safer, najlepsza <grym> gra w tych czasach. Gra stworzona przez Microsoft. Kolejny news dotyczy pana Pitera Moliny. Nie wiem, czy kojarzycie pana Pitera Moliny, tak, który... Tak, e, Godus. Tak, stworzył so, tak, parę fajnych gier, w tym e, taki nie wypał jak Godus. Ale Fable wcześniej też robił. były fajne akurat. A Godus to jest gra, której jakiś chłopak tam, który brał udział w konkursie, który się siedział przez smartfony... Nie, to, to, to sprawa wyglądała tak, że był po prostu wielki bloczek, wielka kostka i zapłacąc jakąś kwotę można było... E, jeden z miliona powiedzmy czy tam 10 milionów kosteczek z tego zabrać. Osoba, która zabrała ostatnią kosteczkę była, miała zostać bogiem w tej grze, tej, tej grze Godus. To się wiązało z jakimiś tam benefitami. Tak, niestety gra nie wyszła tak jak miała wyjść, okazała się bublem. Jest cały czas we wczesnym dostępie i w ogóle wszyscy przeklinali pana Molinę. Ten chłopak nie dostał nic za to. Potem się okazało, że dostał rolę w Note Hero. Był tam jedną z postaci, więc... No coś, jakieś uczynienie mu dali, ale ten pan Peter Molinę tworzy coś nowego. Godus Wars. Nawet zbiera na, na to pieniądze, nie wiem czy znajdzie, da, tak? czy znajdzie chętnych na nowy tytuł, który tym bardziej, że ma właśnie w nazwie ten Godus Nieszczęsny. Ale no może, może będzie to jego sposób na odkupienie win. No problem jest taki, że on zwykle dużo obiecuje, a potem nie dostarcza. Takie mam wrażenie i Fable dwójka i Fable 3, w porównaniu do tego, co było obiecane, jest tam tego znacznie mniej. A Black and White nie był też jego przypadkiem? Mm. chyba był. I, i, ta, I dwójka też była taka, e eh. Powiedzmy. Dwójka była Mech, faktycznie. Była Mech. To By... ja się teraz patrzę, ja się tak. teraz wbiję z newsem, bo tak sobie przypomniałem, że przecież w zeszłym tygodniu była informacja, która wstrząsnęła światem Hearthstone'a. A mianowicie. Będzie tryb standard, a w zasadzie nie tyle tryb co po prostu wejdzie standard do Hearthstone'a, czyli... Co to jest za tryb? To jest nie tyle tryb co po prostu, no tak będzie wyglądała teraz rozgrywka, a mianowicie tylko karty z ostatniego roku, a w zasadzie no powiedzmy dwóch Uf. lat, dwóch lat będą y, dostępne w trybie rankingowym i to będzie ten tryb obowiązujący jakby, główny tryb w grze, a więc y, klątwa Ramas i gobliny kontra gnomy wraz z wejściem tej, tych zmian, wypadają jakby z całej rotacji kart. Czyli wchodzi sezonowość do headstone'a. Ale dalej będzie opcja Powiedzmy. dostępna, żeby grać wszystkimi kartami, tak, tak? będzie tryb jakby wild, tryb dziki, w którym gramy wszystkimi kartami jakie są. No i tryb standard, w którym używamy tych kart tylko standardowych. I co ciekawe, jeżeli chodzi na przykład o gobliny kontra gnomy, nie będzie można już kupować paczek. Będzie można tylko te karty zdobyć sobie za na przykład pył ale to też dotyczy klątwy będzie można stworzyć te karty za pył. Tak, a nie będzie można kupić samej przygody. Więc y, takie zmiany, no, w arenie będą dostępne wszystkie karty, wszystkie, wszystkie. Tak, i obie, obie, jakby oba ryby w laderze będą na miały... równi, tylko będą osobne i na będą koniec... Będą miały swój ranking, no i jednak te turnieje będą grane w standardach. Tak, ale na koniec sezonu, jeżeli lubicie ladery z starymi deckami, no to Liczy się najwyższy lader, jaki zdobędziecie, a nie średnia, czy tam najniższa. na liście znajomych pokazuje tylko lader z standardu. No co kto lubi, Więc nie? niestety. Jeszcze jedna informacja o tym, że grupa krakerska z Chin, krakerzy to jak wiecie pewnie to są ludzie, którzy po prostu łamią zabezpieczenia gier komputerowych, dzięki czemu można grać w pirackie wersje. Grupa 3DM z Chin postanowiła zaprzestać swojej działalności tylko po to, żeby zobaczyć, czy faktycznie, tak jak mu, y, płaczą ci wszyscy producenci i tak dalej, czy faktycznie y, przez zaprzestanie krakowania gier wpłynie na, w, pozytywnie na wyniki sprzedaży tych tytułów. Mi się wydaje, że to musiałyby wszystkie grupy Właśnie, zaprzestać, jedna nie, to, to w kogo to ruszy. Ale w sumie, kto wie, może coraz mniej tych grup jest w sumie, skoro dzisiaj tak dużo ludzi już kupuje tego. No i przewidują, że do końca 2018 albo 2019 roku już będą takie zabezpieczenia tych gier, że się nikomu nie będzie raz opłacało, a dwa chciało y tego łamy. Tak, ostatnio czytałem, że Lord of the Fallen chyba dopiero złamano po 8 miesiącach od premiery, czyli to jest dość dobry wynik jak na e, zabezpieczenie dla gry. Też trzeba pomyśleć ile, ile jakby zespołów próbowało to złamać, bo jednak Lord of the Fallen nie było powiedzmy Oj. takim aż największym hitem. ile zasobów komputerowych wymagało złamanie tego. Bo to jest szyfrowanie plików. No i to w sumie skończyłoby nasze dzisiejsze newsy, bo mamy jeszcze dla was sporo gier, w które graliśmy, o których chcielibyśmy wam powiedzieć, a o których wy zapewne chcielibyście usłyszeć. Tak, całe trzy gry, tak jak życie. Podam teraz kilka informacji z rzędu. Pierwsza to godzina, 18.20. Druga to, że to jest akademickie Radio Luz na 91,6 FM. Trzecia to, że audycja Masz trzy Życie, czyli audycja o grach wideo. A czwarta to to, że za chwilę usłyszycie Michała, który opowie, opowie wam o grze XCOM 2. Jest to gra której tytuł zawsze mnie ciekawił, ale z drugiej strony odrzucał. Nigdy nie chciałem nawet sprawdzić, co to jest za gra i na czym ona polega, bo mi się kojarzyło z jakimiś statkami kosmicznymi, jakimś kosmosem, a tych gier nie lubię. To może teraz ja coś powiem, Miłosz. <śmiech> Proszę. <śmiech> XCOM 2, grę dostaliśmy od Kinguinet do recenzji. Jest to gra strategiczna, w zasadzie turowa gra taktyczno-strategiczna. To jest tutaj takie jakby pomieszanie z poplątaniem. I jeżeli chodzi o sam tytuł, to Xcom też mnie zawsze odrzucał. Ja tak jakoś grałem kiedyś dawno temu w jakąś wersję, która była dodawana do jakiegoś czasopisma, bodajże, i wydawała mi się strasznie trudna. Po czym, no teraz udało mi się zagrać w tą dwójkę i muszę powiedzieć, że jestem zauroczony po prostu. A co ciekawe, to już to jest druga część z nazwy, a tak naprawdę to jest już chyba piąta albo szósta, bo był po prostu reboot serii parę lat temu, robiony przez Firaxis Games. I właśnie ta poprzednia część nazywała się XCOM Enemy Unknown, po drodze jeszcze było Enemy Within. Było po drodze jeszcze, tak? Były dwie części, no. No dobra, to w każdym razie Enemy Unknown było i w Europie nazywało się UFO Enemy Unknown. Jeszcze gorzej. I, i dużo ludzi właśnie kojarzy tę grę pod tytułem UFO. Dwójka już wyszła tylko pod tytułem XCOM, nie, nie wyszła jako UFO 2. I może i dobrze, bo rzeczywiście nazwa jeszcze mniej zachęcająca, ale nazwa UFO doskonale oddaje to to co w tej grze możemy robić. To może od początku. Ale ja, ja mam dla ciebie takie trudne pytanie. Podaj znaną grę, która jest podobna do XCom, żebyśmy mieli w ogóle pojęcie jak to wygląda, bo... Ja, sobie... wiem, ja wiem dlaczego chcesz y, takiego porównania i powiedziałbym, że Fallout Tactics. Tak. A ja bym to... powiedział Jagged Alliance. O, Też, tak. W każdym razie w, w Falloutie, tego co pamiętam, można było sobie chodzić normalnie nieturowo nie jakby i dopiero tak. w, w trybie wa walka była turowa, tak? To można było tury w każdym yy, chwili włączyć. Tutaj mamy coś takiego, że poruszamy się w trakcie misji cały czas w turach. Yy, zaczynamy w przeciwieństwie do poprzednich części, zaczynamy w trybie stealth, czyli przeciwnicy nas nie widzą. Dopiero jeżeli kogoś zaatakujemy lub nas zauważy po prostu, bo wejdziemy w jego pole widzenia, dopiero cała drużyna od razu jest automatycznie widziana. I to jest bardzo fajny patent w porównaniu do poprzednich części, bo w poprzednich częściach to przez całą mapę powolutku żeśmy się czołgali do wroga, żeby przypadkiem nie obrywać kulki. A jeżeli mieliśmy, a tu w tym momencie, no początek, początek gry jest trochę szybszy, w sensie początek każdej planszy, nie? Tak, zdecydowanie, no i z, łatwiejsze jest to, że no, na początku, póki nie widzimy właśnie przeciwników, możemy sobie w miarę szybko się poruszać po mapie, ale jest tutaj pewne niebezpieczeństwo, że jeżeli, tak jakby mamy dwa punkty akcji do wykorzystania w każdej turze, daną postacią, yy, i jeżeli wykonamy ruch, powiedzmy, za dwie, za dwa punkty, czyli jakby taki sprint na, na dużą odległość, to możemy się wbić na przeciwnika nie wiedząc, że on tam jest. Dlatego lepiej mimo wszystko wykonywać mniejsze kroczki i spokojnie sobie ustawiać pułapki. I to jest najfajniejsza część w zasadzie w tej grze, a mianowicie ustawianie takich pułapek. Zaczynamy z czterema jakby bohaterami, których y, potem możemy sobie dokupować jakby nowych, wymieniać skład. Y, każdy bohater może być, je mieć jedną z czterech klas, więc y, możemy tam strzelających, y, jakichś tam snajperów, mamy grenadierów, y, ludzi takich, co biegają z kałachami, więc wszystko na miejscu. Y, no i generalnie sprawa wygląda tak, że nasz atak zużywa od razu nam wszystkie ruchy danej turze y, i możemy się poustawiać jakoś ładnie, w, chować za osłonami, że na przykład trójka się już ustawi gdzieś tam ładnie na pozycjach, a czwarty zaatakuje ufoka i w tym momencie ufoki zaczynają nas atakować, bo już wiedzą, gdzie jesteśmy, a jako, że pozostali są w trybie warty, czyli jeżeli ktoś do nich podchodzi, to oni zaczynają strzelać, to czasami akcja jest taka, że jeden przeciwnik podchodzi, wszyscy od razu do niego strzelają i mamy po walce. Więc y, tutaj ten aspekt taktyczny jednak jest, jest całkiem ważny. Y, tutaj jeszcze ciekawe jest to, że te misje jakby nie są... Tak jak na przykład było w StarCraft, to akurat StarCraft myślę, że jest całkiem dobrym y, przykładem, jeżeli chodzi o przechodzenie między misjami, bo w StarCraftie wybieraliśmy po prostu kolejną planetę czy kolejną misję, którą chcemy wykonać. Tutaj między misjami latamy po prostu po planecie, po, po Ziemi. Wybieramy konkretne, konkretne miejsce, gdzie chcemy dolecieć, a, a także musimy rozbudowywać naszą mapę, naszą y, bazę, nasz statek w zasadzie, którym się poruszamy. I to rozbudowywanie wygląda podobnie jak Fallout Shelter. Kolejne porównanie do Fallouta. Dzień dobry! Yy, jednak jest to tutaj troszkę trudniejsze, bo yy, zbieranie tych wszystkich surowców, które są potrzebne na rozbudowywanie bazy no nie jest takie proste, jak na przykład Fallout Shelter. Yy, dodatkowo rozbudowujemy też yy, badania, jakby w sensie jeżeli zabijemy jakiegoś ufoka, bierzemy go ze sobą yy, po misji. I możemy zbadać jego szczątki i szukać nowej technologii, czy nawet nowych tam jakichś pancerzy, wszystko takie do rozbudowywania naszych postaci. I jedna rzecz związana z postaciami, to mi się bardzo podobało, że można stworzyć własną postać. Ja stworzyłem sobie siebie. Ja myślałem, że nas stworzyłeś. Stworzyłem siebie. Y jest tam, jeżeli chodzi o kastomizację tego bohatera, to tam po prostu można zrobić wszystko. Nawet można mu prawie że swoją historię całą napisać. Mam do Ciebie poproszę. weź go, eksportu i udostępnij wszystkim. O! Pewnie, on już jest wylewelowany troszeczkę. Jaki ma stopień? Y a już nawet nie pamiętam. Kolonelaczy? Jakiś, jakiś całkiem tam już wysoki. No, w kampanii jestem już dosyć daleko. I generalnie chodzi w kampanii, bo nie powiedziałem też o zarysie fabularnym, w, wcześniej, we wcześniejszych częściach walczyliśmy z, z obcymi, którzy najechali na ziemię, no i generalnie wszyscy byli źli na nic, że najechali na ziemię. Tutaj jest już sytuacja taka, że ludzie dogadali się jakby z... Obcymi, a w zasadzie to takie dogadanie się powiedzmy jest. No, dogadajcie to, to jest, się z nami albo was zastrzelimy. No, no taka... coś w tym stylu, że niby jest wszystko super, lubimy się, ale spróbujcie zrobić coś nie tak, to oni tam zaraz te swoje moce psioniczne, psioniczne. Tak, nie bo wiem, gdzieś coś to jest, tam. wszystko jest przerzucone 20 lat później po, po x kom I my je, właśnie poprzednim. tutaj jesteśmy tym X-comem, czyli tak jakby ruchem oporu w tym przypadku. I walczymy właśnie z tymi obcymi. Oni w międzyczasie próbują raz, że tłamsić te wszystkie partyzanckie zapędy a dwa, że robią program, który ma sprawić, że ludzie jakby wszyscy przeistoczą się właśnie w te w tych obcych. Więc fabuła sama w sobie jest całkiem ciekawa. To, to byłem zdziwiony, bo myślałem, że tutaj będzie... No, przeskakujemy od misji do misji i tyle. Ale jednak fabuła sama w sobie jest całkiem, całkiem. Jeżeli chodzi o tryb multi, jest też taki. To ciężko im powiedzieć tak naprawdę, jak, jak gra wygląda, no bo z losowymi ludźmi jest raczej słabo. W sensie, no, to z nosowymi ludźmi. W zasadzie grasz się z wasowymi ludźmi, bo to masz swoich tam, swoją drużynę i grasz przeciwko komuś. No ale podobno ze znajomymi jest o wiele lepsza zabawa, bo można przynajmniej potem komuś powiedzieć in your face. Tak i, i generalnie nie jesteś tak bardzo e, smutny ze względu na to, że kosteczki poleciały tak, a nie inaczej, nie? Dokładnie. Więc y, jeżeli chodzi o, O właśnie jeszcze aspekt graficzny i y, audio, jeżeli chodzi o grafikę, całkiem ładnie, jeżeli widzieliście trailer, można sprawdzić sobie na YouTubach, jak wygląda trailer do X,2. To gra wygląda o wiele lepiej niż na trailerze. To jest w ogóle dziwne. Zazwyczaj trailery miały zachęcać, a tutaj ja po trailerze mówiłem, hę, e, co to? Co? co Jakiś brzydkie coś. Włączyłem i się okazało, że patrzcie, całkiem ładne. Zwłaszcza na zbliżeniach, jak mamy, bo widok jest y izometryczny. izometryczny, ale w pełnym 3D. Mm. Y ale czasami są zbliżenia na postacie I wtedy. Wtedy widać, jak modele są dopracowane i to wygląda całkiem ładnie. Przerwniki filmowe też są całkiem w porządku, muzyka, no nie powala, ale akurat nie jest ona powiedzmy najważniejsza. Ja ze swojej strony mogę x,2 serdecznie polecić, myślę, że to jest, bo też pograłem trochę w tą jedynkę w końcu, myślę, że jest o wiele lepszą grą, mimo że jest trochę uproszczeń, nie jest to już aż tak bardzo taktyczna gra, jak były te poprzednie, to wciąż bardzo serdecznie polecam, no i tyle no. Zobaczcie sobie w internetach jak ta gra wygląda, zresztą u nas na kanale też recenzja się pojawi w środę, więc będziecie mieli jakieś szersze pojęcie jak ta gra wygląda. Życie. Akademickie Radio Luz, masz 3 życia, czyli audycja o grach wideo i taka gra wideo to jest tam gra, którą miłość grał i przygotował i będzie nam o niej opowiadał. Gdzie to można znaleźć, na co to jest w ogóle? Tak, chciałem, czekaj, masz powiesz tytuł, ale pewnie nie zapamiętałeś, bo to jest bardzo dziwny tytuł. Ty, tytuł brzmi 12 is better than 6, czyli 12 jest lepsze niż 6. I twórcy oczywiście wyjaśnili na samym początku, co chodzi z tym tytułem. Chodzi o to, że w Ameryce w sądzie masz 12 ludzi w ławie przysięgłych. A do pogrzebu zwykle niesiecie sześcioro ludzi, te trumny, sześciu ludzi. Yy, dlatego główny bohater jakby twierdzi, że lepiej zabić kogoś i przez to trafić do paki przed tych dwunastu, niż zginąć i być niesionym przez sześciu na pogrzeb. Okej, okay, ale o czym jest gra? <grych> tak, o czym jest gra grać? To jest osadzona na jakimś zachodzie strzelanka, top-down shooter tak zwany. I to może powiedzieć, że kolejny klon Hotline Miami, bo chyba ale to mnie... jest teraz taki archetyp tych top-down shooterów. Ale mniej kwasu. Mniej kwasu, bo to jest oczywiście dziki zachód, to raz, a dwa, że jest grafika zupełnie inna, bo w Hotline Miami to było disco, były światła, były... E, Rave'y i tak dalej. Było wszystko, tam się, w ogóle tam się obraz czasami strasznie kręcił. A tutaj mamy spokojną atmosferę i rysowaną ręcznie grafikę, widać po prostu aż te szkice ołówka, bo to jest prak praktycznie skanowana grafika, chyba nawet nie wiem, czy nie jest to właśnie skanowana, zamiast rysowana na tablecie graficznym. jest harmonika tam. Jest, w muzyce się pojawia harmonii. No, tak, tak, pojawia się. bo to western. Chociaż z jednej strony, a z drugiej strony są utwory rockowe miejscami, jakaś grubsza bitwa. Pojawia się gitara elektryczna, więc już coś, czego nie było w dzik na Dzikim Zachodzie, ale co w sumie pasuje do klimatu tej gry, bo gra jest taka trochę dzika, niepozorna. Naszym głównym bohaterem, już zapomniałem jak na imię, nawet nie wiem czy to było wspomniane, bo nasz główny bohater yy, ma amnezję, jest Meksykaninem na Dzikim Zachodzie, co było w sumie... Trochę, No powiedzmy nie było to fajne, lepiej było być yy, białym na dzikim zachodzie, a nie na się wszy, wszyscy czepiają. I on yy, po prostu w misji yy, o, o w odzyskaniu swojej pamięci. Robi naprawdę różne dziwne rzeczy, bo zabija przypadkowo ludzi szeryfa, potem pomaga z kimś wykraść karabinę Gatlinga, potem coś jeszcze, coś jeszcze. Strasznie dużo historii ma po drodze. Ta gra chyba się składa z czterech albo pięciu aktów, które są podzielone na kilkanaście etapów, więc sama linia fabularna jest dość długa. No ale musi być druga, bo to jest jedyne, co ta oferuje, ta fabuła. I ona jest o tyle ciekawsza powiedzmy od Hotline Miami, że mechanizm walki jest w niej troszkę bardziej skomplikowany, a przez to bardziej wymagający, a przez to bardziej satysfakcjonujący. Bo jak wiemy, na dzieckim Zachodzie nie było automatów, były bronie półautomatyczne, czyli takie, co przy naciśnięciu cingla się przewładowywały, więc to już był plus. I tak też to wygląda, że... Chociaż nie, to nie był półautomat. no bo na dzikim zachodzie trzeba było za każdym razem odciągnąć kurek. No to mówisz o dwutaktowcach albo jednotaktowcach. To jest tak, że nowsze wersje e, rewolwerów... Same cingile odciągały. E, same cingile odciągały przy jednym e, pociągnięciu spustów. E, właśnie w dwutaktowych tak, to było trzeba odciągać po prostu e, tak. kurek za każdy, przed każdym strzałem. Tak, i, to jest ta... I odciągnięcie kurka też przekręcało bębenek. Aha, czyli już był dobrze, że się, mamy tu eksperta od broni, no więc tam jest ten jedno taktywy rewolwer, który trzeba za każdym razem odciągać, jak to robimy, trzeba wcisnąć prawie klawisz, przycisk myszy przed strzałem, chyba nawet go przytrzymać i dopiero jeden klawisz do odcięcia kurka, drugi do strzału i tak za każdym razem strzelamy, więc mając tam te sześć pocisków, tak, w magazynku, musimy wykonać 12 operacji palcami, żeby wystrzelić cały magazynek, każdy nabój ładujemy też do magazynku ręcznie, wciskając dwa razy przycisk R, bo za, za pierwszym razem nam się wysyłamy bębenek, a za drugim wkładamy pocisk i zamykamy bębenek i tak rzecz się ma praktycznie z każdym rodzajem broni, bo mamy też dwururki, które trzeba przeładowywać oczywiście ręcznie też, każdy pocisk oddzielnie i mamy tylko dwa strzały na raz. Są też strzelby, które też trzeba naciągać za każdym strzałem. I to jest taki arsenał podstawowy, bo jeszcze mamy taki bardzo wymyślnie dziwny arsenał, bo na przykład czasami możemy... Bardzo przydatny jest w ogóle nóż, bo nóż tutaj służy do zabijania takiego cichego. Mamy też do dyspozycji miejscami takie rzeczy jak siekierę, w pewnym momencie od indian dostajemy łuk. Nawet w jednym miejscu gdzie można skorzystać z tego karabinu, czy jak to się nazywa gatlinga, tak? czyli tego działa obrotowego, gdzie kręcimy korbą i ono strzela ciągłą, ciągłą serią. I ten cały arsenał pozwala nam wykonywać przeróżnej maści misje, które polegają na tym, że nasza postać zostaje umieszczona w takim jednym dużym obszarze, po którym się poruszamy oczywiście mając widok z góry, no i kryjemy się za przeszkodami, cicho, po cichutku zabijamy niektórych strażników, do niektórych strzelamy z rewolweru. Robi, jak się robi głośno, to się zlatuje cała armia I niestety musimy poziom powtarzać Od początku, tak jak to było w i Miami Nie ma żadnych zapisów po drodze Zapisy są tylko między lokacjami więc musimy, A lokacje są kolejnymi etapami Więc naprawdę musimy cały, całą lokację zrobić Przy jednym życiu praktycznie Bo y, od jednego strzału się ginie Później nasz bohater może sobie y, kupić y, Jakieś takie perki tak zwane, czyli Takie rzeczy, które ułatwiają mu życie Bo na przykład możemy mieć dwa razy więcej amunicji Przy sobie Możemy y, przeżyć jeden strzał tak Połowę strzałów możemy przeżyć tak, i takie inne rzeczy. Ogólnie mamy tam coś jest takie coś jak waluta, bo zbieramy te dolary po drodze, przy czym bohater rzuca takimi tekstami. W ogóle gra opowiadał dużo dialogów, bo to jest oczywiście linia fabularna, ale też bohater, jak na przykład bierze pieniądze z szafki, to rzuca takim tekstem: hmm, Kolejna garść dolarów, czy coś takiego, czy ta garść dolarów. W sensie cytuję te tytuły makaroniarskich westernów z Klimtem i Studem w roli Głównej, więc jest taki trochę pretensjonalny ten nasz główny bohater. No i spotykamy na swojej drodze dużo różnych postaci, bo są właśnie i zwykli kowboje, i ludzie szeryfa, i są Indianie, są inni Meksykanie, tak, tacy jak my. Jeszcze nie spotkałem czarnoskórego żadnego. Ale wiesz co, myślę, że to wynika z tego, że wszyscy są pod kapeluszami i tego nie widzę. Właśnie, w tej grze postaci mają kapelusze, więc widzimy tak naprawdę z góry takie no jajka sadzone na mapie. No właśnie, tak, to jest urocze, bo ja patrzę na screen z tej gry i nasz bohater to jest takie sombrero, pod którego wystaje ręka z rewolwerem, albo łukiem, albo czymś. Tak, no ale krew jest czerwona na szczęście, bo cała kolorystyka jest taka raczej... Y... To przecież czarno-biała, tak, są, jest biała no to jest kartka, taka... czarny Jest Taka zżółkła kartka jakby od herbaty jest taka. A, a krew jak się robi krew to już jest, no czarna miała też można znać a krew się robi czerwona, więc po krwi można poznać czy kogoś zabiliśmy czy nie, bo ten kapelusz często jak wyląduje na ziemi to jest bardzo podobny do kapelusza będącego na głowie, patrząc z góry, więc czasami trzeba patrzeć po śladach krwi czy już zabiliśmy gościa, albo po broni, bo z naszych wrogów oczywiście wypadają bronie, możemy je podnosić, No nieszczęście nikt nie ma w sobie dodatkowej do amunicji, możemy korzystać tylko z tego co było w magazynku, więc to jest na minus trochę. Bo moim zdaniem każdy powinien mieć w sobie jakiś pasek dodatkowy, albo bębenek zapasowy z amunicją. No i w sumie to by podsumowywało całą tę grę. Powiedziałem o grafice, powiedziałem o rozgrze, mechanizmie. Są harmoniki więc muzyka też jest tak, spoko. Tak, i są gitary nawet elektryczne. No i właśnie to, że jest bardzo fajny, naprawdę bardzo satysfakcjonujący system walki, który właśnie angażuje nas trochę bardziej niż zwykłe klikanie w różne miejsca, bo trzeba je wycelować. I po pociągnąć ten e, kurek i wystrzelić i przechodzą kolejni ludzie i trzeba to zrobić w ciągu 5 sekund. Gra jest też dość świeża, bo ona jest z listopada tamtego roku. Tak i powstała ma... za pomocą akcji kickstarterowej, więc e, jak ludzie zaufali i zapłacili to myślę, że... No i dlatego w tym momencie jest na na Steamie, to jakby co, biec i brać. Tak, to jest bardzo fajna gra na pewno wciągająca. Na początku trochę nie nużyła, ale potem się rozkręciło i jest bardzo fajnie. Dlatego ja serdecznie e, grę pod tytułem Wealth is Better Than Six polecam. Słuchajcie audycji Masz 3 Życia na antenie akademickiego Radia Lus, a my przechodzimy do ostatniej gry dzisiaj, a mianowicie do... The Witness. Świadek. No chyba tak, wiesz, tak to by się tłumaczyło, ale jest to gra, do której spróbowałem podejść w trochę inny sposób. Ja nic nie wiem na temat tej gry, ze strony mechanicznej, kto to stworzył i tak dalej, wiem tylko tyle, co zaobserwowałem kiedyś, dawno temu na na konferencji dotyczącej premiery PS4. To była jedna z pierwszych gier, które na tą konsolę wyszły. I teraz ta gra wyszła na pecety, no i w związku z tym stwierdziłem, że zagram. Bo idea tej gry mi się bardzo podobała, bo to jest ładny świat, w którym się rozwiązuje zagadki. Coś, coś w moim stylu. Coś tak? jak y, Talos Principle? Coś, Wiesz, to było jedno z pierwszych skojarzeń, które miałem, Talos Principle, ale różnica jest istotna, bo tak, Talos Principle albo y, Anti-Chamber, co takiego, mm -hmm. nie? Y, Tal y, No. Talos Principle ma taką... Bardziej mistyczne i taką hermetyczną trochę bardziej naturę i różnica, w, w Talos Principle zagadki rozwiązuje się na mapie. W mapie to jest jakby taka przestrzenna zagadka i tak dalej, a w The Witness każda zagadka to jest zagadka dwuwymiarowa, polegająca na z rozwiązaniu labiryntu. Musisz po prostu poprowadzić linię od e, z początku do końca labiryntu, taki sposób, żeby linie się nie przecinały, nie? No i one, bo to są zwykle jakieś siatki, albo coś takiego i nie mogą też w tych samych rogach. O no ile na początku, no zagadki są dość proste, czyli przyciągnąć z lewa na prawo, albo po, po L trzeba przyciągnąć, albo po prostu dojechać do końca. Nie bałeś się, że w pewnym momencie wyskoczy taka twarz z upiorem, jak to jest w tych żartach internetowych? Wiesz, myślę, że to jest za, za duża i za droga gra, żeby takie jaja robić. Eee, bo i... o tych prostych labiryntach i to jest podejrzane. Tak, to ale to tak, tak znaczy to, to nie są labirynty, które wymagają skupienia, to są labirynty, które w pewnym momencie powodują, że czacha dymi i, i potrzeba wentylować pomieszczenie, bo się ciepło robi i, e, po prostu już nawet nie od karty graficznej, e, tylko od Twojej czachy, nie? Bo o ile idea jest prosta, tak? Poprowadź labirynt e, od wejścia do wyjścia, żeby, żeby było ok. E, to oni wprowadzają właściwie co chwilę nową zasadę, która po prostu przez znaczek na, ma na, na planszy, którą rozwiązują. Bo to są, są, są plansze, które są e, porozsiewane po, po, po miejscach. Niektóre otwierają drzwi, niektóre otwierają zasilają następne panele i tak dalej, nie? No i po prostu dodaje się, powiedzmy, y, rąb, y, powiedzmy, na ścieżce, tak? No i to znaczy tyle, że musisz poprowadzić ten rąb, y, musisz poprowadzić ścieżkę tak, żeby ten rąb zakryć, nie? <grych> Potem masz, powiedzmy, dwa kolorowe kwadraty pomiędzy ścieżkami i idea jest taka, że musisz rozdzielić je, żeby po prostu nie było możliwości połączyć, y, żeby ta twoja linia przydzielała kolory tych kwadratów, tak? Żeby, powiedzmy, czarne były po jednej, niebieski były białe po drugiej. I, I to się tak płynnie dzieje i za każdym razem, jak coś nowego się pojawia, to zwykle jest jakiś, taki tutorialowy, powiedzmy, segment. Jest tam kilka, kilkanaście, powiedzmy, zagadek, które coraz trudniejsze mm, zasady, wprowadzają, znaczy coraz trudniejsze przykłady z, tym, z tą nową zasadą pokazują, e bo w grze nie ma tekstu. Tam nie ma żadnego tekstu, jest wyjątek, ale o tym zaraz, on nie jest istotny dla grania. Są. Nie. No właśnie nie. Jedynym, jedynym hintem, jaki masz, to jest y, te zagadki, które ci pokazują. Masz y, Pierwszy, powiedzmy, na przykład bardzo prosty przykład, to jest, że masz taką ósemkę cyfrową, tak? Jakbyś miał ten i musisz po prostu z lewego dolnego rogu do prawego dolnego rogu poprowadzić y, linię, tak? No i da się to na trzy sposoby zrobić. Dołem, środkiem i górą. No a jeżeli masz kwadraty niebieski biały i czarny, to musisz poprowadzić pomiędzy linię, żeby oddzielić. No i coraz bardziej to rozszerzają w taki sposób tłumaczem, a potem nowe, te, no, te nowe zasady wyrzucają do starych zasad i, i z tych zagadnień. A, czyli jest potem miks, tak? Nie, bo ja grałem tak. w BoxBoy'a i tam było tak, że każdy nowy feature y, otwierał nową serię poziomów, a, a tych starych tam nie było. A nie, one są, one są adytywne i coraz więcej ich się dodaje. I zasad jest naprawdę multum i każda robi sens. Yy, z jedną, dobra, z dwoma miałem tak, że nie do końca byłem, łapałem jak ona działa, tak? Jedno potem rozkwieniłem, drugie nie do końca jeszcze jestem w stanie tak logicznie wytłumaczyć, intuicyjnie coś tam mi się udało, nie? I tych zasad jest kilka kilkanaście może, więc jest spory mix i też same zasady na przykład prowadzenia tych ścieżek się czasami zmieniają, bo na przykład czasami jest symetryczna plansza. Na zasadzie, że masz symetryczną planszę i z lewego, tak jak jest z lewego z lewego dolnego rogu, to taki sam... Ci się pojawia szlaczek z prawej strony, nie? I trzeba po prostu trochę zmienić sposób myślenia, albo rotacyjnie się... Była taka gra na mesie, że się pingwinkami chodziło przez labirynt i się starowało dwoma na raz. No jest, jest taka analogia, ale, ale... I to są te, te plansze, są umieszczone w różnych lokalizacjach na tej wyspie, bo jesteśmy na wyspie, na której jesteśmy. Lokalizacje są naprawdę różne. Zaczynamy w jakimś takim ogrodzie w zamku, idziemy trochę dalej, jest jakiś taki taka wyspa, taki ogród potem mamy jakąś pustynię potem jest dżungla, jakieś góry, naprawdę przeróżniste są lokalizacje są bardzo kolorowe bardzo takie po prostu aż, aż, aż walą po oczach kolorami i detalami które tam są włożone i w miarę jakby grania zauważamy też zagadki w otoczeniu że na przykład niektóre, niektóre części otoczenia nam rzucają powiedzmy cień na zagadkę i tak nam pod podają rozwiązanie Albo po prostu są tą samą zagadką, powiedzmy, jak wejdziemy na, na, na wysoką górę, popatrzymy na rzekę, to mamy dokładnie początek i koniec labiryntu i trzeba to nakreślić. I to jest właśnie taki, taka rzecz. Ja tą grę kończyłem, tak? Ja, ja przeszedłem od początku do końca, jeżeli chodzi o zagadki, które są na planszach, na panelach. Jeszcze jest całe multum zagadek, które są... Mm, ukryte w środowisku. Ukryte w, w środowisku. Ja nie wiem, co one dają. One, one mi zaświecają tylko w szlaczek na mono, takim wielkim monolicie, ale co z tego jest, to nie wiem, bo tego jest naprawdę multum. E, do znalezienia są jeszcze e, takie powiedzmy podręczne nagrywacze notatek głosowych, na, w, na których są jakieś nagrania ludzi o, o czymś opowiadających. E, znalazłem jeden i mówi tam Einstein chyba, więc jest ciekawie. Ale co dokładnie tam jest, to, to nie jestem w stanie powiedzieć. I jeszcze znajdujemy, ukryte w takich bardzo, za, za, bardzo trudnymi zagadkami, znajdujemy... Mm, odnajdujemy... Taki wzór, którym uruchamiamy w specjalnej komnacie filmik. Jakiś. To są różne filmiki, to też, też nie bardzo jest jak, jak tu je połączyć, nie wiem do końca o co w tym chodzi. Gra oferuje też, powiedzmy, tryb wyzwania w którym jest kilka losowych zagadek do rozwiązania i to się tak dość sprytnie przechodzi, ale tego nie będę zdradzał. E, za bardzo nie jestem w stanie powiedzmy dużo tego powiedzieć, bo no, w trakcie grania tego tam jest sporo. No i też nie będę mówił, jak, jakie zasady są, bo to jakby, to jest zabawa, zabawa w tym jest, tak? E, więc jeżeli ktoś lubi tego typu gry, że, że po prostu popatrzy, pomyśli i próbuje rozwiązać zagadkę, tego jest naprawdę tam 600 parę takich plansie, więc to jest mi to zajęło tak dobre 10-12 godzin, żeby przejść tą ścieżkę tych zagadek takich... Podstawowych. Tą, tą główną ścieżkę, tak? tak. A, a jeszcze nie, nie, pobocznych nie, nie udało mi się... Ale robiłeś no... takim, powiedzmy, jednym ciągiem, czy były takie momenty, że stwierdziłeś, że nie jesteś w stanie teraz, dzisiaj tego zrobić i zostawiłeś na jutro zagadkę? Znaczy, to było bardziej tak, że w momencie, kiedy ja stwierdziłem, że tej zagadki nie jestem w stanie rozwiązać, Odchodziłem od niej i udawałem się w inne miejsce na, na planszy i innego typu zagadki rozwiązywałem. To nie jest liniowe, po prostu jest wyspa, którą można sobie zwiedzać i tylko niektóre jakby niektóre miejsca są zamknięte za rozwiązaniem zagadki, nie? Więc to jest o tyle fajne i to jest ładna rzecz, jest bardzo... No nie jest to wielka wyspa i ona zmienia bardzo się, ale jest naprawdę ładne, więc jeżeli to jest wasz typ gier, poglądajcie sobie, jak to wygląda. Jeszcze o tym opowiem na YouTubie, to... Myślę, że można to, to śmiało w to kliknąć. Tymczasem powoli już w sumie kończymy dzisiejszą audycję. Zachęcamy oczywiście jak zwykle do odwiedzenia naszych rzeczy w internecie, czyli naszej strony masz 3 Naszego YouTube'a, youtube.com, głośnik masz i wszystkie właściwie rzeczy są tak samo z fanpage na Facebooku, Instagram, Co tam jeszcze mamy? Twitter jest Twitter. Też którego głównie korzystam akurat, ale, ale korzystaj, niektórzy korzystają, Miłosz, więc korzystaj. Też trzeba polecić. I Instagram, nie mówię, tak? Czy nie tak, wiem. Ale jestem no, jakiś nie, nie, tak, nie wiem, co Sporo się tego nie. jest i ciągle szukamy nowych możliwości. Kontaktowanie się z nami, przekazywanie Wam kolejnych informacji o kolejnych grach i tym podobnych. A tymczasem żegnamy się, byli z Wami Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński i Michał Hawełka, a audycję realizowała Gosia Kidak. Do usłyszenia. Za tydzień. Cześć. Cześć.